Dzień Hej, Hej, chodźmy. U nas zima jest ostra w tym roku. Nikt nie chce letnich dziuchów. On tego nie rozumie? No, tak, wujku, ale on potrzebuje jeszcze tygodnia. No? No. No. No. No. No. Dobra, obiecuję. Obiecuję, no. Przed miesiącach, kurwa nie mamy wyboru. On ma nary przyceny w regionie. No dobra. Kończmy to. Ile wyszło? Pared, ils ont combien de sacs? 30. 30. 30? I dwa workiel. Siewszony Ala, ale widzisz, dwa worki darmu. Trzeba negocjować. Zarówno się mu zaczyć. Piś. Z kieracki. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kino Miś. Z tej strony Przemek Szczepaniuk oraz moi współprowadzący. Arek Trendowski i Łukasz Mocek, czyli papa. Witam Was panowie, witam wszystkich słuchaczy. I co, może zaczniemy od życzeń noworocznych, skoro... Odcinek taki na przełomie roku no to powiedzcie panowie, czego można życzyć słuchaczom naszego podcastu pudełka filmów ja bym, ja bym życzył sobie i słuchaczom żeby, żeby nasz podcast e, omówił wszystkie filmy, które się ukażą e, lu, lub ukazały na, na nośniku DVD czy tam Blu-ray w Polsce, chodzi o nowości, nie tam jakieś tam retrospekcje no już się wystraszyłem, że Arek będzie chciał omawiać wszystkie filmy, jakie kiedykolwiek ukazały się na DVD. <grym> tak. od, od 45. Od, 45. <grym> od kiedy barman z Polski wyjechał. No tego, tego, tego bym sobie życzył i słuchaczom. No i żeby ten nasz podcast się rozwijał, żeby słuchacze mieli z tego radochę. No właśnie, bo e, mamy takie wrażenie, że, że się podoba, no i co dodaje nam otuchy i no i będziemy walczyć y, z przeciwnościami losu i starać się nagrywać. Tak, A to, dla tych, ta... którzy... Tak? Ta masa komentarzy, która się wylewa od słuchaczy, to po prostu widać, że się podoba. Jest tyle komentarzy, że nie jesteśmy w stanie ich czytać. Dlatego namawiam Was bardzo hmm. serdecznie, żebyście pisali. Ws ws wszelkie swoje sugestie, y wszystkie opinie na temat podcastu, jakieś rady dla nas, jakieś wskazówki a także może, m, może, może życzenia jak, jak, może dla was obejrzymy jakiś film, ale y, starajcie się żeby to była w miarę nowość nie, Jakaś, y, nie, nie na przykład y, nie ma mocnych no właśnie, bo mamy tutaj w komentarzach propozycję, żeby omawiać pewne filmy, ale m, naszym przesłaniem tutaj w tym podcaście jest to żeby jakoś zachęcać do oglądania nowych filmów i promować te, te nowsze może nie najnowsze, bo, bo do nich dostępu nie mamy, jak już wspominaliśmy, ale właśnie, żeby promować te, te w miarę świeże. No i, i raczej nie będziemy chcieli wracać do, do tych starszych, lekko starszych, kultowych i tak dalej. Po prostu nie, bo... nie, będzie, nie, ma, nie, ma, nie ma na to czasu. Umówmy nie się ma na to tak. czasu. Umówmy się tak. Wy nas możecie prosić o omawianie filmów, a my, we, my możemy Wam obiecać, że będziemy te Wasze prośby czytać. Nie chodzi, chodzi o to, że myśl, mówiąc o prośbach, myś, miałem na myśli prośby o filmy, które się właśnie ukazały, a które na przykład moglibyśmy jakoś przeoczyć. Co jest raczej niemożliwe. No tak, z naszą stuprocentową doskonałością. A, a jaki jest rady. dzisiejszy film, którego nie przeoczyliśmy? A dzisiejszy film to film oczywiście polski, Kret z 2011 roku w reżyserii Rafaela Lewandowskiego. To imię egzotyczne. Tak. Pan Rafael jest Polakiem wychowanym we Francji. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Papa? Tak, Pan Rafael Lewandowski jest pół Polakiem, pół Francuzem, ponieważ jego mama była francuską. I przez długie lata mieszkał we Francji, tam się szkolił, skończył m.in. paryską szkołę filmową, a postanowił po jakimś czasie powrócić do Polski i tutaj swoją dalszą karierę kontynuować. No i trzeba dodać, że film Kret jest jego debiutem fabularnym. Dokładnie. Tak, bo do tej pory kręcił e, dokumenty, tak? Same filmy dokumentalne. No właśnie, film Kret jest thrillerem, co rzadko się zdarza w polskiej kinematografii, a tak naprawdę jest dramatem obyczajowym. Tak. Co bardzo często się zdarza w polskiej kinematografii. I tak. z czego my się tutaj nabijamy w kuluarach. Mhm. I opowiada historię ojca i syna, którzy... W czasach współczesnych 2010 rok prowadzą biznes, handlują ciuchami ze Francji, tak, jeżdżą do Francji, kupują ciuchy używane i przywożą je do Polski i sprzedają do tak zwanych No i któregoś razu syn znajduje w gazecie artykuł, że jego ojciec, który był zasłużonym działaczem Solidarności w latach 80. został oskarżony o, o to, że był szpiegiem i miał pseudonim Kret. I od tego momentu właśnie akcja się rozkręca. No, powiedzmy rozkręca, bo można powiedzieć, że akcja w tym filmie jest taka... Siada. No, siada, siada leży. I to jest, właśnie, czy to jest y, wina, czy zasługa reżysera, który wcześniej y, kręcił filmy dokumentalne? Takie pytanie wam rzuca. No to jest moim zdaniem y, taka wina jego, bo y, zwróćcie uwagę, jak już tu mówiłem z wami, zwróćcie uwagę na plakat. Plakat y, do Kreta przedstawia biegnącego na pierwszym planie Borysa Szyca w garniturze. Taki wygląd ma jakiegoś agenta, co sugeruje nam jakiś dynamiczny film akcji. I z tyłu twarz jest Mariana Dzięciela. Ale... Takiej w ogóle akcji nie ma, tutaj jest, że w, w całym filmie ja tutaj Borysa Szyca biegnącego w garniturze nie widziałem. Borys Szyc jest zwykłym człowiekiem, który ma jakieś swoje małe marzenia zostać taksówkarzem, tak jak mówiłeś Przemek, prowadzi ten biznes z ojcem. No i to nie jest dynamiczny człowiek taki, nie, nie, on nie jest człowiekiem, który bierze jakieś tak bardzo... Silnie w swoje ręce, który ma jakąś, y, y, y, jakąś, nie wiem, charyzmę czy coś takiego. Taki zwykły szary człowiek, jak każdy z nas. O, o plakatach do filmów to można zrobić naprawdę y, spory odcinek, bo, bo no, te plakaty po prostu mają w jakiś tam sposób zachęcać do o, oglądnięcia, a, a niekoniecznie kojarzą się z treścią filmu. No właśnie, mnie tu właśnie ten plakat strasznie zmylił. No ja podejrzewałem, że gdybyśmy no zaczęli może... drążyć temat, to byśmy znaleźli zaraz podobne plakaty, bo to jest coś takiego, że no nie wiem, tutaj akurat reżyser <coughs> to nie oskarżam, bo to pewnie dystrybutor zajmuje się takimi sprawami i to oni wybierają, co na plakacie się znajduje. Zazwyczaj te, te, te plakaty filmowe są tak powtarzalne i tak podobne do innych plakatów, i nie wiadomo z czego to wynika, po prostu, kserokopia zawsze. Tak, ja też mam wrażenie, że właśnie jakiś podobny plakat gdzieś z jakiegoś amerykańskiego filmu mi migną kiedyś przed oczami. No ale wróćmy do, do filmu, nie czepiajmy się może samego plakatu. No właśnie, w rolach głównych, Borys Szyc i Marian Dziędziel. Tak. Marian Dzięcziel i... dostał za tą rolę nagrodę w Gdyni, na festiwalu w Gdyni za najlepszego aktora drugoplanowego. I początkowo jak oglądałem ten film, to po obejrzeniu mówię, no dostał za tą rolę, za tą nagrodę, za tą rolę, no ale czym on tam się wyróżnił, tak? Jakoś niespecjalnie mi się to kojarzyło, żeby to specjalnie mi się wyróżniał, ale potem sobie strawiłem trochę ten film, i stwierdzam jednak, że bardzo zasłużenie dostał tą rolę, ale dlaczego, to już powiem w, w tej części spoiler, bo dlaczego to właśnie bym za dużo zdradził tutaj słuchaczom. Tak, to taka, taka ciekawostka Także... z, tym, z, z tymi nagrodami jest, że nominacji było więcej, bo tam i Złote Lwy, i Złote Kaczki. Najlepszy, najlepsza według krytyków kreacja Dzięciela w ogóle jeżeli chodzi o jakieś hmm. filmy, w których on brał udział. No tutaj według mnie troszeczkę kwestia sporna, a jeżeli chodzi o Borysa Szyca, to jest taka ciekawostka, którą wyczytałem gdzieś w wywiadzie z reżyserem filmu, to jest to, że ta rola została troszeczkę napisana pod Szyca właśnie. Czyli pisząc scenariusz, yy, Lewandowski yy, yy, zakładał, za zak zak zak zak że Szyc po prostu zagra w jego filmie. I pod niego pisał tą drogę. Ja tam doszedłem, akurat w tym filmie nie mam żadnych obiekcji. Zagrał taką postać, jaką miał zagrać i zagrał to dobrze, poprawnie po prostu. No właśnie, bo ojciec się tą, tą wiadomością trochę podłamuje i, i w, tym, w tym momencie akcja przechodzi na syna, który, który stara się dowiedzieć jak to naprawdę było w tym 81 roku w stanie wojennym, gdy ojciec strajkował w kopalni? Mhm. E, cała akcja, e, znaczy część filmu odbywa się w Bielsko-Białej, tak? Tak, ale y, właśnie w tym momencie o, ojciec właściwie znika. Marian Dzięcie praktycznie znika z filmu. Tak, tak tak naprawdę, bo na początku, do, do połowy filmu on był tak na równi właśnie z Szycem pokazywany i, i występował, a potem nagle jakby znika i cała, cała cały ciężar właśnie przenosi się na Borysa Szycę, na, na syna. A jeszcze może ubierzmy fabułę całego filmu w takie bardzo istotne szczegóły, że zanim w ogóle pojawia się ta informacja o tym, że ten, ten bohater, ojciec, Odgrywany tutaj przez Dzienciela był zdrajcą. To pojawiały się takie informacje, że cały czas toczy się proces odnośnie tych wydarzeń, które miały miejsce w kopalni. Cały czas ludzie chcą dochodzić prawdy. No Bo tam zginęli właśnie, górnicy, Tak, prawda? oczywiście, zginęli górnicy. No i tutaj pojawiła a w, się taka A jednym informacja, z górników, którzy tam zginął, był teść Borysa Szyca. Czyli ojciec jego żony. No dokładnie. No i tutaj w momencie, w którym pojawia się ta, ta informacja, no to y, jest to wszystko tak przekręcone y, o 360 stopni, jak to nagle ktoś y, z, z bohatera z dnia na dzień staje się mhm. no jakby zdrajcą, tak? Ktoś, kto mhm. przez lata był y, uważany za osobę, która gdzieś te tam jako związkowiec Solidarności udzielała się, doprowadzała do tego, żeby po prostu ci ludzie uwolnili się od komuny, nagle staje się potencjalnym agentem, kretem. No ale wiemy, jak to, jak to jest z szukaniem właśnie, z polowaniem na czarownicę. Dużo właśnie, lustracja, du, to jest słowo, dużo takich, dużo osób było, wy, wyszło, że byli agentami, a tak naprawdę po prostu podpisywali jakieś loj lojalki i tyle, nie? Bo takie były czasy. Pamiętam swego czasu, jak była afera z Bogosławem Wołoszańskim, że był także agentem UB, tak. A jaki miałeś kryptonim, Marek? Ja? <grybuj> Pigwa. <grybuj> no tak. Tutaj z jednej strony moje... W sumie dobrze, że takie filmy y, trochę dokumentalne powstają, no bo na pewno ten film powstał na, w oparciu o jakieś tam wydarzenia, fakty. Ale z drugiej strony mnie y, cały tr trochę męczy to, że, że Polacy Lubują się w, taki, w takim grzebaniu w tej historii. Martyrologia czas... cały czas. Tak, martyrologia, odgrzebują te, te, te wszystkie fakty. E, I no, to już, już nie, nie mówiąc tutaj o tych latach osiemdziesiątych, ale przecież od, od, od II wojny światowej cały czas gdzieś to jest e, no, na, na tapecie i, i, i katyń i, i coś tam jeszcze innego. No Luger Smoleńsk nie? A ja no, ci powiem dlaczego? Smoleńsk. Ja Ci powiem, dlaczego tak jest w przypadku tego filmu. Yy, bo yy, Rafael Lewandowski kiedyś powiedział, że yy, on wrócił do Polski między innymi po to, żeby no, stwierdził, że, że jakie on filmy może robić we Francji. Takie etjudy, które kręcą inni yy, francuscy studenci o, o, o jakiejś tam miłości, o, o tych, tych uliczkach paryskich. Nie. On chce opowiadać... Yy, o tym, co się dzieje w Polsce i co się działo w Polsce, o tej historii Polski w sposób, który będzie zrozumiały dla tego zachodniego świata. Taką sobie obrał drogę. I wydaje mi się, że no, to jest spojrzenie takie z zewnątrz i, i, i to, to może być ciekawe i, i ciekawe za granicą również, takie spojrzenie na to. Także takich filmów też nie ma aż tak dużo w Polsce żebyśmy no tak. mogli tam kręcić nosem w sumie. No. Film nie, nie jest jakiś taki strasznie ciężki. Jest dosyć, dosyć, dosyć łatwy w odbiorze, więc, więc coś, coś w tym jest, żeby, żeby zrobić taki film dość, dość łatwy w odbiorze, żeby zrozumieli go również ludzie za granicą. No tak. Ja się, ja się powiem szczerze, że nudziłem trochę na tym filmie, bo może dlatego się nudziłem, że spodziewałem się czegoś innego. Ja jakoś sobie wbiłem do głowy ja w ogóle nie myślałem o tym, że będzie w ten film w takiej tematyce, ja nie czytałem nic w tym filmie, nic nie wiedziałem, po prostu zasugerowałem się plakatem, obejrzałem ten film, no i oglądając zacząłem się po, w połowie tak już nudzić trochę, bo mimo wszystko m, temat filmu i jakoś chyba prawie dwie godziny, tak, film trwa, już nawet nie wiem teraz dokładnie. A, no, godzina 44 y godzina 48, no to już mi się później dłużyło, bo yy, jakoś to było trochę roz... ja nie mówię, że te sceny były jakieś rozwlekłe, jakieś specjalne czy coś, ale Wiesz może dlaczego? to było jakoś może ścisnąć, albo tak mi się dla, wydawało dlatego, Arku, że tam brakuje tła tam, tam brakuje tła, bo tak naprawdę, no, no kto tam jest? no tam, tam, tam gra dzięcieli i, i życ i tyle. No jest parę takich epizodów tak, żona, ale Tak, ale, żona ale co? No, jak miała na imię I, i, i kto? W ogóle kobiety leżą w tym filmie, ktoś tak bardzo ładnie zauważył na film webie i to jest prawda, bo no bo, no bo. No nie ma. No nie tak ma. O, jest ta żona, bo to jednak jest tam konflikt, nie? Bo, bo w pewnym momencie, jeżeli jak pada podejrzenie na ojca, no to ten syn Paweł Kowal jest między młotem a kowadłem, bo musi wybierać między żoną, która, której ojciec zginął przez takich mniej więcej takich ludzi jak, jak, jak, jak, jak kret na przykład chociaż ten a z drugiej strony między ojcem, który yy, mówi, że no się twierdzi, że nie jest i, i tym, tym i, i opowiada temu Pawłowi swojemu synowi jak to dokładnie było i no i, no i no i ma, ma, wy, ma wybór, co, co robić. Nie wy, no i oczywiście, no... Stawia na ojca, nie? Ja nie wiem, czy to, to dużo teraz nie powiedziałem, ale... No, troszeczkę za dużo. Przepraszam, weź go tutaj. Do, do poru, do, weź go do porządku tutaj, do prawy. No A tak. to jest... Ja mówię cały czas do połowy filmu, nie? Ja nie mówię do, do końca. No tak, nie ma, nie ma żadnych za bardzo wątków pobocznych. Nie ma żadnych jakichś w ogóle oderwanych epizodów jest cały czas temat przewodni, ci sami aktorzy te same twarze e, więc można, można się wynudzić jeżeli kogoś nie interesuje taka tematyka i ogląda tylko dla, dla zobaczenia całego filmu no to, no to może być nudny film no i to, to, trochę przytłaczająca była pogoda w tym filmie, bo taka szarowa zima taka, ale taka brzydka zima Niemalownicza, tylko taka zimna, wietrzna, mhm. deszczowa. Za, za, te, za te 4 miliony, o których Harek tutaj mówił, wcześniej w kuluarach, to mogli trochę piasku przywieźć, jakąś palmę z Warszawy. Nie, nie. Tak, film kosztował dokładnie, Wam powiem, e, e, gdzie to mam, gdzie skupiłem to właśnie. 3 miliony e, 968 tysięcy 214 zł. i 22 grosze. No tak, no dobra, no to... Głosujemy, więcej... głosujemy. No głosujemy, tak. no. Bo nie, nie chcemy tutaj zdradzać... Tak. A Zaraz będziemy spoilować po całej linii. Powiem wam, kto nie. z kim i ile razy. Dobra, to Łukasz. Ja jestem na tak. Tutaj bardzo fajnie reżyser powiedział, że to jest film o miłości i milczeniu. O miłości oczywiście ojca do syna i syna do ojca nie wiadomo, znaczy nie, w sumie wiadomo obaj siebie bardzo kochają i to później będzie wynikać właśnie w spoilerze o tym powiemy ja, ja znowu dam neutrala ani na tak, ani na nie ma swoje plusy ten film ma też minusy może to nie, nie wynika ze słabości tego filmu, ale z jakoś z mojego odbioru prywatnego. ale jak, jak na debiut? no wiesz, są lepsze debiuty w historii. Okay. No to ja powiem, że ze względu właśnie na, na przesłanie reżysera, który chciał zrobić film dla, dla nie Polaków, no to jestem, jestem na tak. No to, no to znowu film wyszedł na na tak. No Ale <laughs> ty tu ten poziom próbujesz zawierzyć. Ja nie jestem tym, co Ty jesteś zły policjant. Ty jesteśmy... policjant. Że będę szukał tego, te, te, tych najgorszych no. tych, tych najsłabszych momentów i najsłabszych punktów. No dobra, no dobra. Na tak jesteśmy ogólnie, więc obejrzyjcie sobie kreta, zapraszamy, wyrobcie sobie własne zdanie. Film tak, ciekawy, trochę dłużący się, trochę szary. Obywateli bielsko ucieszy pewnie to, że większość zdjęć było właśnie kręcone w tym filmie Bielsko-Białej, także mogą sobie ulicę rozpoznawać i zobaczyć. Tak, że... No i jest jeszcze jedno historyczne miejsce, czyli plaże w Dunkierce. No, jest. Ale też tam bardzo wieje i jest zimno i brzydko. <śmiech> I taki, taki, taki, po, taki pogłos w tej scenie, nie wiem czy słyszeliście to. Jakich był nie, Jakiś postsychrony czy jakieś tam nazywanie, no to gra słabo. słabo. Przeciwfaza. Słychać. Echo słychać, tak. Tak. Dobrze, przechodzimy do części drugiej. W jakiej sprawie? Przywieźliśmy zamówienie. Złożyłem zamówienie, to odmawiam. Z komuchami interesów nie robię, przekaż to staremu, zrozumiano. Z jakim prawem pan tak mówi? Jego ojciec był agentem. To są plotki? Nie. Mój brat pracował z Zygmuntem na kopalni, to wiem. bo mi gadał, że to Zygmunt zaczął. On pierwszy cegłą rzucił. Cały kordon milicji, on cegłą na nich? A tam z naszych nikt się nie chciał, tylko hasła krzyczeli. Dobrze, dostaliby w pierdol, ale trupów by nie było. No, tylko tatoś się kurwa wychylił. A dlaczego? Niech on przestanie. Nie przestanie. Jak sobie pomyślę o twoim tacie, w grobie się musi przewracać, jak widzisz z kim ty się zadajesz. Mój ojciec nie był agentem. Rozumiesz? Co? Co? się! Nie chcecie tu widzieć. Spoiler. Spoiler. No dobra, panowie. No to jak? W no tym dobra, filmie? to może zacznę y, y, tą moją myśl. Czemu y, y, y, uznałem, że Dzięciel dostał zasłużenie tą nagrodę? w Gdyni za najlepszy aktor drugoplanowy tak mówiłem właśnie w części pierwszej w pierwszym momencie jakoś nie dostrzegłem te, tego jego geniuszu aktorskiego, ale później jak kilka dni mi zajęło sobie pomyślałem o tym filmie to, to stwierdziłem, że on pokazał sobą twarzą i grą aktorską że jest kretem i, i po nim od razu było widać że jak się przejął jak, jak zareagował mimo, że wypierał się, ale mimo wszystko ty wiedziałeś i z jednej strony to jest słabość filmu, bo wszyscy dzięki temu wiedzieli, że jednak on kłamie i mogliśmy sobie jakoś do końca ten film już sami w głowie ułożyć i on tak się ułożył tak po naszej myśli, bo tak było a z drugiej strony no kurczę to jednak ciężko tak pokazać naprawdę te, tą, tą swoją winę tak myślę. No ja też ja też miałem podobne odczucia do, do momentu, gdy, gdy ten SB, czyli, czyli, Stefan Grabarek, były kapitan SB, w tym sądzie oświadczył, że jednak to jest nieprawda, że, że Zygmunt Kowal nie był nie był szpiegiem. No i, i tak mi się właśnie w tym momencie za, załamała moja myśl. No i dopiero wtedy, gdy Z Grabarka wyszła większa szue niż... Tak, niż jak Grabarek przyszedł po, po kolejną ratę pieniędzy, no to, to już było wiadomo, nie? No. Że, no, to tru że jednak... trudno w takim momencie się trudno nie domyślić, że coś nie gra. A trzeba powiedzieć, że, że Grabarka grał Wojciech Przoniak, który ostatnio właśnie w rolach ubeków, sbeków y, lubuje się. Tak, w małej maturze w ostatnim podcaście no. był jakimś tam majorem, byłym Żydem, no. który tam Polaków też... W Czarnym Czwartku zagrał Gomułkę. No. Tak. Ma no nadaje, dobrą twarz tak. Nadaje, nadaje się, Tak. Nadaje no, no się na ja, no taki taki jakim... właśnie Bez zasad, bez uczuć, taki chłodny. Mhm. Tam później w końcowej scenie opowiada o tym, że no to no, no współpracował, że no, no. No, no trudno. No, tak trzeba było no, robić. Tak, no? ta tak, ta on tak bezwiednie Paul... to opowiadał temu synowi. jakby się ci stało. Tak jak po prostu by opowiadał o czymś, co nie dotyczy. Wali się tutaj kogoś życie, komu się całkowicie przestawia wszystkie. Ideały się walą. Przez całe, całe życie człowiek się dowiaduje, że, że, że żył w kłamstwie, a tu ten opowiada tak, bo opowiadał, że. No wiesz tam, że ojciec to, tam to, tamto. tamto. I, I on opowiada to tak po prostu beznamiętnie, bezwiednie, jakby opowiadał jak, jakiś, nie wiem, no, bardzo nieistotny szczegół. A no, też jest dobry dialog w tym Landrowerze, range rowerze. Arek jak widziałeś? Eee. jaki tam samochód mają? Lęcz rower. Tak, ranczowy, lubisz takie samochody. Lubisz takie samochody? Tak, tak śnił mi się kiedyś taki śni jak, śni, jak, śni. Jak, jak szyc jedzie właśnie z, z Przoniakiem i ten przeniak mówi, że ja tutaj 40 lat państwu służyłem, a oni mi emeryturę zabrali, nie? Czyli mhm. tutaj jest taki pokazane od, od jego strony, od, czyli od SBK, nie? Mhm. Jaka była filozofia, myśl, filozofia myślenia jego, tak? Ale tak to, jest, ale tak jest. To była służba państwu i, i do widzenia. No, no. no tak, tak. Zostali tak, ludzie wychowani no. i uważali tak, to, szczerze że... mówiąc, to jest, yy, yy, to jest to jest, ciężkie, ciężka sprawa. Ciężki orzek do zgryzienia z takich yy, właściwie już z moralnego punktu widzenia. No bo jeżeli człowiek został tak wychowany i całe życie... Wierzył w to, co, co robił, a, a czasami było tak, że na, no, może nie robił nic złego. No, hmm, pewnie robił, no ale przypuśćmy, no. I nagle zmienia się ustrój i co? No tak, i się załamuje wszystko. Nie? Całe, całe wartości wypracowane. Ja nie chcę tu bronić grabarka nie, broń Boże, ale no jestem tak ciekawy właśnie. Jak, co, co, co z takimi ludźmi? No, co wtedy? Te, te, no te, właśnie, te, te to jest... się właśnie hmm. no to jest e, temat, temat bardzo ciężki, dlatego powstają takie filmy, dlatego e, te rozmowy i te dyskusje o tych dawnych czasach nie potrafią ucichnąć w Polsce, no bo mhm. bo trudno, trudno o tym zapomnieć i trudno przejść do, do porządku dziennego mhm. dla niektórych to jest wlewa. bolesny rozdział historii a za, zwróciliście uwagę na taki detal w tym filmie, bo Rejestracje w bielsko białej mają ten SB S SB. Tak, SB dokładnie. Ja nawet sprawdziłem sobie, jak, jak już film zaczął lecieć, i tam oni jeździli sobie tym, tym swoim, nie wiem, czy tam Volkswagenem, tak? Fiatem. Takiego busa Fiatem mieli. Czy, czy fiata. No i patrzę SB, SB. Mówię, kurczę, gdzie to jest SB? Gdzieś na Śląsku, bo oni tam ten mówili o tej kopalni. Ale kurczę nie, nie miałem pojęcia, że to, że to bielsko-biała. No, <laughs> Dopiero no, później no, musiałem no. sprawdzić sobie w internecie, co to za rejestracja. Jest taka fajna aplikacja na Androida, gdzie możesz sobie sprawdzić, jakie rejestracje jak jedziesz samochodem. No. Widziesz, no, się... no, czy, no. czy to ci w jak tam korkuje z przodu, czy jakiś z Krakowa, czy, czy z Bielsko-biała? <laughs> Widzisz SB nie wiesz, to służba jest... bezpieczeństwa? A to, a to czy, czy nie ci... powinno po, po, podlegać ochronie danych osobowych? A może ja nie chcę, żeby ktoś wiedział, że jestem z, przypuśćmy z Gdańska. <grym> ale co, boisz się, że to co, powinienem zas zasłaniać rejestrację? No nie, nie możesz, nie wolno. Świetne prawa musi być widoczne. No, ale wróćmy, tu się, tu się, tu się wróćmy, kłóci to z Wróćmy do filmu. Bo dzisiaj mamy takie poświąteczne no. rozluźnienie chyba żeby nie powiedzieć Taka rozwolnienie. Nie było poświąteczne. Teraz jest rozluźnienie po sylwestrowe, tak? Możesz sobie taką dedykowaną zamówić rejestrację, czyli będzie na przykład, nie wiem, w Gdańsku jest jaka pierwsza literka na rejestracji? Nie wiem, miałem kiedyś kolegę, Gdańsk co chciał kupić kiedy? rejestrację Sexy Boy. W Polsce można tylko pięć znaków sobie dokupić i wtedy masz początek miasta i pięć swoich znaków. No właśnie, ale początek miasta musi być zawsze. No, musi. Ta, nie, to jest tylko, tylko powiat. Powiat, czyli jest na przykład jakby śląski, to by było S, na przykład 0 i 5 znaków własnych. To już by nie było wiadomo, że z Bielsko-Białej. Dobra, wróćmy panowie do spoilera. Co jeszcze, tak. co jeszcze chcieliśmy powiedzieć, czego nie powiedzieliśmy? No, cycki były. Przez chwilę, ale były. Były? A... No były. Sceny tak. Była scena żona, żona pokazała, tak. żona Pawła Kowala, czyli Borysa Szyca, pokazała chwilę. No to, czyli Magdalena Czerwinińska. Wszystko jest w Ja normie. nie znam tej Magdaleny. W ogóle tę to ja, to aktorkę pierwsza, słowa widziałem w filmie. Ona była nawet nominowana w, złoty, w złotej kaczce. Do złotej kaczki ona była, jest chyba no. bardziej taka serialowa. I kogo ona w serialu? Aktorka. Biera? Gdzie? Słyszeliście, że tego Ryśka w klanie mają mu śmiercić <śmiech> <śmiech> Ale dobrze, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na coś, na co zwracał uwagę między innymi ktoś, kto przeprowadzał wywiad z reżyserem, że oprócz takich ujęć typowo dokumentalnych w momentach, w których coś się dzieje, takie zbliżenie na twarz i wtedy, wtedy właśnie to jest to, co Arek wspomniał, że trzeba dużo twarzą grać i, i tutaj można było czytać w sprawie głównego bohatera. Hmm, czyli z Zygmunta Kowala, czy jest kretem, czy nie jest kretem. Hmm, to jest właśnie pierwsza sytuacja, a druga sytuacja jest taka, y, te, te dialogi w różnych sytuacjach. Jak na przykład tam kamera wjeżdża do kuchni, oni siedzą, wcinają tą zupę, to wszystko jest takie naturalne, tak? To ta matka mówi do dziecka, oni tam, ojciec się denerwuje. Y, y, y, no nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką naturalność tego wszystkiego. Nie jest to takie wymuszone, nie jest to wyklepana sentencja, słów, które mieli napisane w scenariuszu. Tak, nie, było to, było to widoczne, a czasami aż nadto widoczne, bo mi na przykład wydawało się, że, że Marian Dzięciel trochę niewyraźnie mówi. On tak bardzo niedbale, natu, tak zbyt naturalnie no chyba to mówi. Może o to chodziło właśnie. To mówi, bo. No właśnie. Mi się czasami, ja czasami musiałem się, miałem może za cicho telewizor, musiałem się wsłuchiwać w co on tam powiedział pracował w kopalni, i ten Węgiel tam. No, Śląs w końcu, nie? No i też ciekawa była, y, tam ciekawa była historia z, z tą Polonią Franc y, we Francji. No tak, tak. Y, tam, y, tam się dzia działo, kurczę. Tam, y, ja nie wiedziałem, że do, do dzisiaj to tak wygląda, bo, y, bo to jest... Też ciekawe, to ciekawe, to już jest spostrzeżenie właśnie tego, tego reżysera. Yy, jakie tam zespoły takie ludowe, ale takie ludowe do bólu. Takie dziadki, kurczę, którzy, którzy nadal grają te w swoje, od dzi, o tam koguta tam Obrała czy coś takiego. I, i ludzie na to przychodzą i tego słuchają. Nie? I to, taka polonia, taka sprzednia, no, nie wiem. No. Ale takie rzeczy się dzieją i chyba naj, najbardziej i najprężniej działająca taka polonia to jest właśnie w Ameryce. I oni żyją jeszcze mm. gdzieś tymi, czasami, wiesz, gdzieś tam uciekali z, z powodów politycznych w osiemdziesiątych latach i oni mają tą taką gdzieś tam z tyłu głowy paranoję, że tutaj w Polsce dalej się coś dzieje różnie i, i gdzieś tam jak coś złego się dzieje, Całość. to się tam skupisko pod ambasadą. Zresztą w jednym z podcastów gdzieś tam u górala było jak tam odnośnie Smoleńska właśnie, jak się zebrali pod, pod ambasadą i mówili jakie media kłamią, jakie nie kłamią i... Co słuchać, czego nie oglądać, co oglądać, komu wierzyć, komu nie wierzyć, teorie spiskowej. I, i to jest taki grząski grunt. Te ta, ta, ta, ta no śródłowska tak. polonijne. Ci, ci starzy właśnie, ci Polonusi, którzy nie mieszkają w Polsce, cały czas myślą, że jest w Polsce, że są oni i jest czerwona zaraza. Nie? Tam był właśnie taki motyw, tak, że, że ten kom, Borys komuchy. Szyc... Komuchy chcą, no, tak, Komuchy chcą Zygmunta Kowalę Tak, właśnie, Borys się mówi, jaka, jaka komuna, jak, jak jacy czerwoni, że zostaliście w tamtych czasach jeszcze, nie? No, I no. do młodego pokolenia nie dociera to, że jakieś jeszcze są ślady tego, nawet. Że to jest, że to istnieje, a, a ci starsi, te starsze pokolenie nadal to widzi, że nadal to istnieje, nadal są te układy, układziki, nadal właśnie wychodzą takie rzeczy, jak właśnie yy, w tym filmie. I nadal gdzieś tam ktoś rządzi i coś się dzieje. Nie? tam Takiego, w którym normalnym, demokratycznym państwie nie powinno by się zdarzyć. No tak. Dobrze panowie, to co? Kończymy powoli, nie? Tak. Będziemy no. powoli, powoli, to znaczy szybko kończyć, bo rozwlekliśmy się na różne dygresyjne tematy może naszym słuchaczom powiemy, jaki film powinni sobie obejrzeć na kolejny raz, żeby nie musieli wyłączać swoich podcastów odbiorników podczas tego działu, który nazywa się Spoiler. No tak. Czyli będzie to film wygrany. wygrany. Z 2011 roku, film wygrany. Kto tam jest reżyserem, żeby już tak dokładnie dokończyć i, i powiedzieć, bo już teraz no, powiedzmy, że to był ten film, w którym ja szukał. I Gajos to uciekło. Gra. Już szukamy. Reżyserem jest Wiesław Saniewski. Hmm, proszę. Dobrze. Tak. Czyli wy, drodzy słuchacze, oglądacie film wygrany. My oglądamy film wygrany i spotykamy się w kolejnym podcaście Kino Miś. Będziemy właśnie tego wygranego dla was rozbierać na czynniki pierwsze. I co, panowie? Coś jeszcze do dodania? A podcast... A następny podcast powinien się ukazać y, około y, nie środka nie stycznia. Nie obiec. Co, <głos> co, co obiecuję? Powinien, ja powiedziałem powinien. <głos> co obiecujesz? A wypiszcie komentarze, piszcie swoje opinie, y, klikajcie lubię to na Facebooku, bo jesteśmy na Facebooku. Mhm. Hura. Tak, jeszcze jak nam kolega taki, no w sumie chyba... Wydawało się, że dobry zrobi grafiki. No. Dobry gra, dobry, na, na dobrego grafika się zapowiada. Ten, ten kolega, który, który wie o kim mowa. No. Tak. On nie słucha nas. Dobry to to, jest, no, to wy, wyposażymy naszą stronę w ładne grafiki i dodamy też podcast do iTunes, bo bez grafik no to, to będzie brzydko. To będziemy jeszcze w iTunesie. No i co, jeżeli może ktoś z Was chciałby jakiegoś promosa nam nagrać, to też zapraszamy, nie obrazimy się, przyjmiemy jakiegoś promosa. Za free. Za free, tak. A jeżeli ktoś z Was pierwszy raz słuchał tego podcastu, to innych naszych podcastów, znaczy innych odcinków podcastu Kina Miś, możecie znaleźć na stronie kinomiś.pl a w, w tym widzę takie zdjęcia z tego, że, że tak jeszcze wrócę do tego wygranego, którego będziemy oglądać. E, widzę zdjęcia i e, gra tam e, Marta Żmuda Trzebiatowska. O, to będzie dobrze. I widzę ją tak to od tyłu, jakby trochę lekko na zdjęciu i nago. Czyli jest szansa Jest szansa. Jest szansa na cycyfikację. No to co, panowie? Żegnamy się. Nie pokaże. Żegnamy się, panowie. No to żegnamy Idźmy się. już nie? sobie. Dobrze, to był trzeci odcinek podcastu Kinomisji. Mówił do was Przemek, Arek i... i Papa. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy z Niemiec. Do, do usłyszenia. Polskie kino. No jak, bardzo zmęczeni? W samolocie człowiek nie wie, że podróżuje. A Gdzie tam już? Śpi. Obudzić go? Nie. Do salonu. co? Drodzy przyjaciele, naprawdę fajnie, że tu wszyscy jesteście. Kłopot w tym, i to spory kłopot, że strasznie chce mi się sikać. <śmiech>